Witam wszystkich, mówi do Was Maciek Hoss z podcastu Głową w mur o tak zaczyna się. No e, ostatnio byłem sobie w KFC w, i w różnych tego typu restauracjach, nierestauracjach, fast foodach no bo mama wyjechała do Egiptu a żejszej siostry nie umie gotować ja nie umiem gotować i ojciec nie umie gotować. No to byliśmy skazani na te właśnie restauracje. I co zauważyłem, jak tak poszedłem do tego KFC, zakupiłem sobie to wielkie, tłuste jedzenie, uciekające normalnie tym, no aż widać było, że to tak jest niezdrowe. I kiedy je konsumowałem, tak sobie patrzyłem na ludzi. No i się... Ja tak patrzę na tych ludzi i zdaję sobie sprawę, że jak przychodzimy do tych restauracji tego typu, typu KFC, McDonald's, tam Burger King, to zamieniamy się w takie zwierzę, które chcą żreć, żreć i jeszcze raz żreć. Już nie możemy się doczekać z tego całego jedzenia, już tak patrzymy na tą panią ekspedientki, niech nie, ona da mi to jedzenie, on nie tak nabiera to. W ogóle to byśmy mogli, pewnie gdybyśmy mieli takie możliwości, to byśmy zjedli całe te jedzenie w magazynach, które oni przechowują. Ale na szczęście nie mamy takiej możliwości, bo nie wiem, co to by było. Pewnie połowa, po połowa Polski byłaby gruba, napchana, jak Amerykańce, a druga połowa byłaby chuda, bo by nie starczyło jej jedzenia dla nich. I by musieli się, by musieli, co by musieli, no byliby skazani na jedzenie innego, je, innego jedzenia niż to ociekające tłuszczą i niezdrowością jedzenie z restauracjach typu KFC i MC Donald i Burger King. No, byłem też w restauracji chińskiej, którą mam naprzeciwko i powiem wam, że do końca nie wiem, czy tak naprawdę zjadłem sajgonki, które mają normalne mięso, czy mają po prostu mięso z psa, bo zaginał sąsiad, bo zaginał pies sąsiadów i nie wiem w końcu, mam takie nie, bardzo złe przeczucie, że zjadłem tak naprawdę psa sąsiadów i teraz się trochę tak czuję niefajnie. Ale to wina Chińczyków, więc wiecie... W ogóle te Chińczyki są śmieszne. Ich cały język jest taki śmieszny. I w ogóle... Yy, Zauważyłem u siebie taką pewną tendencję, że jak widzę jakiegoś obcokrajowca, yy, czy to Chińczyka, czy tam Niemca, Francuza, czarnego, to tak na niego niezdrowo patrzę, jakby to była jakaś nowość. Ja nie jestem rasistą, ale po prostu to budza taką ciekawość, że o, ktoś nowy, Chińczyk, o, fajnie by było posłać języka. Ale to też jest takie trochę dziwne, bo oni mówią pod, w tym swoim języku i nie wiesz, czy oni mówią o tobie, o telewizorze, czy może o tych sajgonkach, co teraz jedzą, czy może o psie, y, które nam podali się cieszą z tego, że nam go podali. <grym> Słyszałem, że w Warszawie się otworzyli Chcieli otworzyć y, taką, właśnie restaurację, która by podawała kotlety z psów i tak dalej, ale się miasto nie zgodziło. No, jeżeli ktoś jest z Warszawy, to niech powie, czy w końcu została otworzona ta restauracja, czy nie. Y, jak tak mówię o tych obcokrajowcach, to powiem też, że zaszło śmieszne. jest taki śmieszny koleś w Hol Holandii, jak przeczytałem w pewnym newsie. Policja Holand holenderska ściga człowieka, który całuje napotkane panie, tak? No to nic dziwnego, pewnie jakąś tam przyjemność lub e uśmiech na twarzy tych pani był, ale... Policja gościna ściga za yy, zboczenie. No, nie wiem. Ponoć facet jest ubrany w czerwoną koszulkę najczęściej. Nosi czarne okulary, jak, czas, jak taki agent. I no, jeździ na rowerze. Bo na nim najszybciej uciec niż na pieszo. No, jeszcze go nie złapali, ale. Pff. Pewnie gdybym był starszy i miał trochę zrytą psychikę, to pewnie też bym tak robił, bo czemu nie? Przecież to tak naprawdę nie robi nikomu krzywdy. A można poznać wiele dziwnych osób lub ciekawych. Kobiet. No. Mam pojechać na koncert jakiś z siostrą, nie wiem na jaki. O, mam pojechać na t -Love to ci coś śpiewali chyba uhu chłopaki. uhu a nie wiem opuszczę wam to Przecież też jest pewnie zauważyliście, mój podcast jest tworzony bardzo chaotycznie, no za co bardzo przepraszam, albo też nie przepraszam, bo to jest bardzo żywe, tak naprawdę. Bo ja nie mam przed sobą kartki i nie czytam niczego, co też może być złe, bo nie mam tak naprawdę już tematów, wykończyły mi się w głowie. Więc jeżeli znacie jakieś fora internetowe, które podeją jakieś ciekawe newsy, to nie to ja bym bardzo prosił, żebyście mi je podali. Chociaż pewnie to bym tak ukradł trochę tych newsów, ale e, co tam ukradł? Pożyczył te newsy tak naprawdę. No chociaż raz z ich zabrałem news, a pewnie powiedział o tym lepiej niż ja. Ale co tam? <śmiech> no co? Miałem nagrać podcast, albo raczej odcinek z przyjacielem, mem drogim. Więc nagrałem, ale wykasowałem, ponieważ było tam za dużo bluzgów. Yy, zupełnie yy, pierdoły gadaliśmy, więc stwierdziłem, że to nie będzie dobre. Yy, więc za tydzień dopiero nagram odcinek i go wrzucę z yy, Łukaszem. Bo wtedy do niego przyjdę, mam akurat już blisko i coś tam gramy. Pewnie nowe też intro sobie nagram, bo te, które teraz zrobiłem w pośpiechu nie jest zbyt dobre tak naprawdę. Ale co tam? Ostatnio tak zobaczyłem, że polubiłem country. Bo country jest takie amerykańskie i jest takie fajne. Takie. O Jezu mol o Jezu mol! O Jezus Maria! No. Umar mol? A ja? A ja? A ja? A, powiedziałem, że lubię country. No, polubiłem country, bo country jest fajne. Kojarzy się z dzikim zachodem. I wojną nuklearną. Tak. Kojarzy mi się z wojną nuklearną. Bo sobie gram teraz w Fallouta. New Vegas. Nie mam co robić w domu. Muszę się gdzieś wybrać. Ale nie wiem gdzie... Chyba pójdę... Pójdę chyba sobie do parku i po prostu tam będę nagrywać odcinki. Może kogoś spotkam z ludzi, ktoś na mnie spojrzy. Ale z drugiej strony mogą też... Dresy przyjść i mi dać... No... W ryja. No nie oszukujmy się dresy od tego swami. Bo to Bóg stworzył dresy, żeby dawały... W mordę. Bo mieszkam teraz w takiej dzielnicy, gdzie jest trochę więcej... Takiego marginesu społecznego, a to dlatego, że nasz ukochany prezydent Szczycina zrobił takie coś takiego, że zostały, że te kamienice, które teraz są, bo ja mieszkam w kamienicy, a do mnie są kamienice i jeden wielki targ, to te kamienice zostały w którymś tam roku dane tym całemu marginesowi społecznemu. To coś takiego, jak zrobił prezydent Krakowa, jak mówił kiedyś Hugo K. z K.S. To też mówił o tym, że tam ich prezydent wybudował bloki i dał im wszystkim, co się zrobiło, że się stała tam gangsterka i najgorsza w ogóle osiedla i dzielnica w całym Krakowie. No to tu jest podobnie, chociaż teraz się trochę wymieszało to społeczeństwo, bo ludzie, którzy są z tych bardziej no, powiedzmy prawych rodzin no, się tutaj do, na Niebuszewo no, ponieważ tu jest bliżej, no nie oszukujmy się to jest tak naprawdę centrum, całkowite takie centrum wszędzie jest bliżej, i do i do Galaksy, i do Fali, i do Carrefoura i do Mediamarktu, i do Kościoła i na Park no, wszędzie jest tak naprawdę blisko. Nawet do szpitala jest blisko, co jest bardzo niecodzienne w Szczecinie. Ja mam na przykład 3 minuty drogi, to wystarczy się przejść 3 minuty i już jestem. No, to diadetyka. Mm, tak się zastanawiam, bardzo... bardzo rzadko wypuszczam tak naprawdę odcinki, ale to zależy od tego czy ja mam chęć, bo tak naprawdę mi się cało to wszystko co ja chcę powiedzieć, kumuluje mi się i w końcu jest taki dzień, gdzie ja chcę coś powiedzieć i to będzie takie no nie powiem, że mocne bo tak, bo ja siebie nie oszukuję tak naprawdę nie mówię zbyt ciekawie ale co tam, lubię mówić lubię mówić Lubię mówić do tego dyktafonu, który sobie kupiłem za 100 złotych w Euro AGD i RTV, bo było przecenione z 340 na 100 zł, bo to y, jakiś stary model Olympusa jest. Ale co tam. No to co? Dość mojego radosnego gadania. Czas zmienić sobie na jakiś inny odcinek lepszego podcastu powiem wam tyle. Słuchajcie Jaskini Głupoty krzyszmena. Słuchajcie Bez Nazwy macie Słuchajcie Masy Krytycznej. Słuchajcie Na Wesołą Marynarza. Słuchajcie Wszystkiego, co jest z katalogu. No Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Bo to jest dobre. Bo słuchanie podcastów jest dobre i powinno być ustaw, ustawodawczo... Usta, nie, ustaw powinna powstać ustawa o tym, że każdy obywatel powinien przesłuchać 10 odcinków z jakiegoś podcastu w jednym dniu. I ja wam tak mówię. Słuchajcie każdego odcinka, każdego podcastu, bo trzeba słuchać podcastów. Dlatego mówię Wam siejcie chaos i odbudowujcie ten chaos. Mówię do Was Maciek chaos z podcastu Głową w Mur.